Przeciwnicy Niemiec często uważają za ich słabość to, co stanowi ich siłę. Nieraz się zdarza słyszeć, że źródłem ich słabości jest odrębność polityczna składowych części cesarstwa z własną tradycją historyczną, powodującą pewien separatyzm. Ten wszakże separatyzm jest przeceniany. Słabnie on coraz bardziej, a natomiast ustrój federacyjny przy systemie rządów, jaki posiadają Niemcy, oddaje kierownictwo polityczne w ręce Prus. Co zapewnia mu to napięcie zaborczości, znamionującej zawsze politykę pruską i tę żelazną konsekwencję Fryderyków Wielkich i Bismarków bez względu na to, czy są oni większej czy mniejszej miary. Często słyszymy, że socjalizm niemiecki bądź zmieni wkrótce charakter tego państwa, demokratyzując je i odbierając mu ducha zaborczego, bądź też osłabi je walką wewnętrzną. Ludzie skłonni są mierzyć socjalizm niemiecki socjalizmem swych własnych krajów, nie biorąc pod uwagę, że praktyczny materializm Niemców Czyni i socjalizm ich coraz praktyczniejszym. Jest on w większym o wiele stopniu niż w innych krajach wyrazem interesów realnych, nie zaś oderwanych pryncypiów i doktryn, którymi się dla praktycznych przeważnie celów posługuje. Robotnik niemiecki rozumie, że organizując się w odrębne stronnictwo robotnicze, pozyskuje możność obrony interesów swej klasy, zarówno w stosunkach ekonomicznych, jak w ustawodawstwie państwowym. Ale w miarę postępu oświaty politycznej zdaje on sobie coraz jaśniej sprawę z tych korzyści, jakie mu daje ekspansja handlowa Niemiec, stanowiąca podstawę ich rozwoju przemysłowego, i z tego, że niezbędnym warunkiem tej ekspansji jest potęga zewnętrzna państwa. Skutkiem tego masy robotnicze coraz więcej przekonują się i do polityki kolonialnej, i do militaryzmu. Umieją one już się pohamować w swej opozycji, gdy widzą, że ta, celom państwowym, może stanąć na drodze o czym świadczą ostatnie wybory do parlamentu. Przywódcy socjalistyczni, nawet ci, którzy się zrośli z pewnymi doktrynami, muszą się z tym usposobieniem mas liczyć, przeważnie zaś sami je podzielają, czego mieliśmy niedawny dowód w dyskusjach i rezolucjach w sprawie militaryzmu i polityki kolonialnej na ostatnim kongresie w Stuttgarcie w roku 1907. Natomiast trzeba pamiętać, że Niemcy są ojczyzną doktryny walki klas i hasła proletariusze wszystkich krajów, łączcie się. Tak jak Francja była ojczyzną doktryny praw człowieka i haseł wolności, równości, braterstwa. I jak wszystkie aspiracje do wolności w Europie zwracały przed wiekiem swe oczy ku rewolucyjnej, a potem napoleońskiej Francji, tak dziś socjaliści wszystkich krajów Patrzą na socjalną demokrację niemiecką, która oby nigdy w napoleoński okres nie przeszła. W Niemczech jest główny sztab socjalnej demokracji całej Europy. Stamtąd biedniejsze organizacje i organy prasy otrzymują zasiłki. Stamtąd popiera się materialnie strajki i ruchy rewolucyjne, nie zawsze wychodzące na korzyść krajom w których się odbywają. W każdym razie ruch socjalistyczny w Europie jest, że tak powiemy, niemiecką kolonizacją ideową. A praca socjalistów niemieckich jedną z dróg szerzenia niemieckiego wpływu w innych krajach. Nie przez to, żeby sobie świadomie ten cel postawiła, ale przez to, że taki jest jej nieunikniony Rezultat dzieło systematycznego podboju wschodniej Europy, prowadzone przez Niemcy, jednocześnie na tylu różnych terenach, posługujące się tylu najróżnorodniejszymi środkami i metodami działania, na jednym gruncie występuje jako wyraźna, nieprzejednana walka. Tym gruntem jest Polska. W mozaice etnograficznej, jaką przedstawiają ziemie zachodniej i południowej Słowiańszczyzny, na których prócz Słowian żyją narody węgierski i rumuński, 20 milionów Polaków zaludniających zwartą masą teren etnograficznej Polski i obejmujących wpływami swej kultury rozległe poza nim obszary, stanowią najsilniejszą grupę narodową. Ze swą tysiącletnią tradycją historyczną, z bogatym dorobkiem duchowym, przedstawiają oni silną indywidualność narodową, nie dającą się asymilować. W zaraniu swych dziejów przeciwstawili się oni Świętemu Cesarstwu Rzymskiemu i w walkach z niem zorganizowali wielkie państwo słowiańskie. Z upadku Polski wyrosła potęga Prus, dookoła których skupiły się dzisiejsze Niemcy. Odrodzenie zaś Polski, wystąpienie jej na nowo w roli politycznego czynnika, byłoby tamą podboju niemieckiego na wschodzie i podcięciem panującej roli, jaką odgrywają w Rzeszy Niemieckiej Prusy. To też polityka pruska rozumie, że między nią a Polakami nie ma kompromisu. Działalność polska, gdziekolwiek się przejawia, staje na drodze wielkim planom i zamiarom berlińskim. Zwycięstwo dążeń polskich w Rosji oznaczałoby porozumienie dwóch wielkich szczepów słowiańskich, a co zatem idzie, Nowy prąd ożywczy w życiu wewnętrznym państwa i w jego zewnętrznej polityce, która stając się szczerze słowiańską, otrzymałaby silne podstawy na zachodzie. Gdyby w Austrii Polacy zdobyli większy wpływ, polityka ich zaczęłaby prowadzić do uniezależnienia państwa habsburskiego od Niemiec. I do powstrzymania w niem postępów niemieckiego podboju. Pomyślny wreszcie rozwój polskości w ziemiach pruskich oznaczałby zachowanie nienormalnych granic Niemczyzny na wschodzie. Tam właśnie, gdzie Prusy mają swą podstawę, na której w znacznej mierze opierają się w swym panowaniu nad Niemcami oraz odebranie Prusom nadziei na zagarnięcie w przyszłości nowych ziem polskich, stanowiących ich terytorialną potrzebę. W Polakach polityka berlińska, dążąca do opanowania wschodniej Europy przy hegemonii Prus w Niemczech, widzi główną dla siebie przeszkodę. Stąd oficjalne oświadczenie księcia Bülowa przed kilku laty w Sejmie Pruskim, że kwestia polska, jest najważniejszą dla Prus kwestią. Stąd powtarzający się często w prasie niemieckiej głos, że Niemcy walczą nie tylko z Polakami w swoim państwie, ale z całym narodem polskim.